Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 16. 9 kwietnia. Michał Matu kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego gotowi do pracy. Od godziny są w jego siedzibie. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Polski Film w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. Sześcioronowych sędziów w budynku Trybunału Konstytucyjnego przed niecałą godziną weszli do jego siedziby, nie mieli problemów z dostaniem się do środka. Relacja Dagmary Kędzior. Najbardziej prawdopodobne na ten moment wydają się dwa scenariusze, które jednak opierają się na nieoficjalnych doniesieniach. Albo prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuści sędziów do orzekania, albo pozwoli na to tylko tym, od których nominację odebrał Karol Nawrocki. Po złożeniu odpowiednich dokumentów w Kancelarii Prezydenta poświadczających złożenie ślubowania, nowo powołany sędzia Trybunału Krystian Markiewicz powiedział, że sędziowie są gotowi do rozpoczęcia pracy. Obejmujemy urzędy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gotowi wykonywać wszystkie zadań które przed nami stoją z szacunkiem dla konstytucji i obywateli, których ma ona chronić. Dodam, że zdaniem polityków opozycji i otoczenia prezydenta to ślubowanie jest nieważne i jest próbą obejścia prawa, bo odbyło się bez obecności prezydenta. Mówiła Dagmara Kędzior. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada, że w najbliższym okresie nie przewiduje żadnych zmian w zakresie stóp procentowych. Dziś Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Ci, którzy spłacają na przykład kredyty hipoteczne mogą jednak spodziewać się niższych rat w związku z poprzednimi obniżkami stóp, szczególnie jeśli ich kredyt jest powiązany ze stawką WIBOR zmienianą co pół roku. Przypomina analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Jeżeli weźmiemy kredyt na 500 tys. zł na 30 lat, to w takim przypadku rata spadnie o 221 zł. Mniejszy spadek będzie dotyczył kredytów opartych o Vibor 3M, gdzie spadek wyniesie około 42 zł, a to wynika z tego, że po prostu w tym przypadku zmiana stawki jest mniejsza, bo odnosimy się do początku roku, a nie jeszcze do października ubiegłego roku, jak ma to miejsce w przypadku Vibor 6M. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. Edukacja zdrowotna od września przedmiotem obowiązkowym. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnaur mówi, że ankiety przeprowadzane wśród młodych ludzi dobitnie pokazują jak potrzebne jest kształcenie w zakresie zdrowia. 71% młodych ludzi od 15 roku życia do 29 roku życia mówi o sobie, że jest uzależniony od smartfona. 70% mówi o stresie wynikającym ze szkoły. 17% podjęło próby samookalaczenia. W związku z tym widzimy tym bardziej, jak ważny jest by był przedmiot, który mówi, jak dbać o swoją kondycję i fizyczną, i psychiczną. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od 4 do 8 klasy podstawówki, a także przez dwa lata szkoły ponadpodstawowej. Nieobowiązkowy będzie fragment podstawy programowej dotyczący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 Tegoroczny 79. Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się 12 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:05 Czas na sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, kibic piłki to ma życie. Jeżeli pachną mu europejskie puchary, może tego wieczora włączyć na przykład ćwieć, finałowe mecze w Lidze Europy i to takie, gdzie powinni grać reprezentanci Polski. Tak zdarzy się raczej w meczach Bolonii za Aston Wilną i Porto z Nottingham Forest. W De Vilans na boku obrony występuje regularnie Matikasz. w Porto na środku defensywy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a na skrzydle największa nadzieja naszego futbolu Oskar Pietuszewski. Te spotkania startują o 21.00. W kraju za to arcyważne spotkanie w Częstochowie, stawką meczu Rakowa z GKS-em Katowice, finał Pucharu Polski. Przypominamy, że trener GieKSy Rafał Górak to stały słuchacz trójki. Ten mecz o 18.30 wczoraj pierwszym finalistą został Górnik Zabrze, po wyjazdowej wygranej 1-0 z Zawiszą Bydgoszcz. Dziś poznamy też ostatniego półfinalistę plus Ligi Siatkarzy, a Luron Warta Zawiercie zagrał u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To będzie trzecie decydujące starcie tych zespołów. Środkowy bloku Warty, i Chładyr przed meczem stawia sprawę jasno.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 Spotkania ze Sportingiem Lizbona. Trener Wisły, Hiszpan Xavi Sabatę liczy na wsparcie trybun. Czekamy bardzo ciężki mecz. Sporting jest bardzo dobra drużyna, ale gramy w domu, gramy w Polsku, w naszej arenie z naszymi kibicami. Potrzebujemy wsparcia w 60 minut. Mówił Xavi Sabatę. Na zakończenie serwisu wsiadamy do samochodu rajdowego z Kajetanem Kajetanowiczem. Zaczyna starty w cyklu Mistrzostw Świata WRC od rajdu Chorwacji. Byliśmy tam już dwa razy, te dwie wizyty zamieniliśmy na sukcesy. Raz wygraliśmy, raz zajęliśmy drugie miejsce, więc można powiedzieć, że sprzyja nam ten ride. natomiast teraz będzie rozgrywany na kompletnie innych trasach, zupełnie nowych odcinkach specjalnych. Rajd Chorwacji rozpoczyna się dzisiejszym odcinkiem testowym, potrwa do niedzieli sport wróci na naszą antenę za godzinę. To będzie noc z temperaturą poniżej zera w całym kraju. W pierwszej połowie nocy popada deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie. Temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do minus 1 na południowym zachodzie i wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia od 5 do 10 stopni Celsjusza, najcieplej na Mazowszu. Zapraszamy do reklamy.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 Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 9 minut prawie, po godzinie 16. Audycję popołudniową przygotował Paweł Turski, realizuje Katarzyna First Wojtkowska, przy telefonach czuwa Karolina Gonet. Zapraszamy do trójki. Dziś w audycji popołudniowej ślubowanie sędziów Trybunału, które powinno się odbyć wobec prezydenta, ale wobec jego sprzeciwu, rząd stwierdził, że za prezydenta może zrobić marszałek Sejmu. Jest kontrowersyjnie. Przez miesiąc kancelaria prezydenta kluczyła w tych sprawach. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Czułem w obowiązku poinformowanie tych osób że nie ma tam prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, że jest to działanie nielegalne. Ktoś chce działać poza granicami prawa, bez podstawy prawnej. łami konstytucję. Więcej o tym już za chwilę. Opowiemy też Państwu o zbliżających się węgierskich wyborach. Lider tamtejszej opozycji ma dużą przewagę w sondażach. Codziennie planuje po kilka wieców, każdy w innej miejscowości, a media spekulują o tym, czy może zdobyć większość konstytucyjną. Po godzinie 18.30 w reportażu w Trójce przypomnimy o wydarzeniach sprzed 86 lat.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 Reportaż w każdy wtorek, środek i czwartek w Trójce w audycji popołudniowej 20 minut przed godziną 19. Już 10 po 16 w tej chwili. Dzisiejsze popołudnie w Trójce zaczynamy z Coldplay. Sześcioro sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm złożyło w Sejmie ślubowanie, chociaż zgodnie z prawem to ślubowanie miało się odbyć wobec prezydenta. Marszałek Izby wodzimy Czarzasto uważa, że to sprawę zamyka. Innego zdania są przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego. W uroczystości wzięli m.in. wicemarszałkowie Sejmu, marszałek Senatu i byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. O szczegółach Sylwia Białek.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 I przeszli do pracy. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Col, powiedział, że obecność prezydenta nie była konieczna i ślubowanie odbyło się zgodnie z przepisami. Prezydent nie uczestniczy w wyborze. Wybór był dokonany przez Sejm. Profesor Marek Safian uważa, że istnieje zasadnicza różnica między aktem ślubowania a mianowania. Prezydent nie wykonuje żadnej czynności urzędniczej związanej z aktem wyborczym. To, co jest ślubowaniem przewidywanym przez ustawę, jest w gruncie rzeczy. Pewnym aktem ceremonialnym, pewną czynnością techniczną, ale nie jest to akt, który by współtworzył powołanie sędziego. Wicemarszałek Sejmu Szymon Monchołownia zaznaczył, że wybór sędziów jest kompetencją władzy ustawodawczej. W mojej ocenie są na pewno sędziami, bo Sejm wybrał. Nie ma co do tego wątpliwości. Prezydent nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość usiłował zakłócić poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita. Jego zdaniem wicemarszałkowie mieli świadomość udziału, jak to ujął, w jakimś show. Dlatego czułem w obowiązku poinformowanie tych osób, że nie ma tam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że jest to działanie nielegalne, i takie słowa wypowiedziałem. Uroczystość w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Bogucki. Napisał, że po farsie zorganizowanej w Sejmie nadal jest 11 sędziów i czterech antysędziów. Wcześniej podkreślał, że ta uroczystość to złamanie prawa. Jeżeli ktoś chce łamać ustawę, nie stosować się do ustawy, działać poza granicami prawa, bez podstawy prawnej, to znaczy, że łamie konstytucję, to znaczy, że łamie ustawę. Spór o Trybunał Konstytucyjny skomentował także Andrzej Duda, były prezydent. W rozmowie na kanale Krzysztofa Szczuckiego na YouTubie powiedział, że obecny prezydent Karol Nawrocki nie może decydować o tym, od kogo przyjmie ślubowanie, a od kogo nie. I do tych słów odniósł się premier Donald Tusk. Usłyszałem, co mnie ucieszyło od byłego prezydenta Dudy, który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji, że jego zdaniem prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów. Oczekujemy także od prezydenta, aby pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek i wspólną odpowiedzialność. Premier napisał później w mediach społecznościowych, że w interesie kryptowalutowych firm prezydent walczył jak lew, a w kwestii Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Dla Państwa numer dwie dwójki, siedem trójkę w sprawie każdej, ślubowania, słowa wobec, obowiązków, naginania prawa i zupełnie z tym wydarzeniem niezwiązanej także. A to nasza piosenka dnia. Poczta Polska w kawałku multiplexy. Jak się spodoba, Państwo mogą zagłosować na radio.pl w liście przebojów pierwsza trójka, która już jutro o dziewiętnastej. 21 minut po 16, tu trójka. Jeśli państwo się zastanawiają, co się stało po tym ślubowaniu, do którego jest tak wiele wątpliwości, to już śpieszymy z informacją, że sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego właśnie opuszcza siedzibę Trybunału. Zaraz obok Józef Niewiarowski. Przed siedzibą Trybunału trwa protest m.in. środowisk klubów Gazety Polskiej, ale jeszcze kilka godzin temu ślubowanie składali nowo powołani sędziowie, nie w towarzystwie prezydenta, ale w towarzystwie Włodzimierza Czarzastego. Marszałka Sejmu. Go. Wręczę paniom i panom sędziom uchwały o wyborze. Ślubowania, które skierowane było do nieobecnego prezydenta. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ale nie ma prezydenta. Sędziowie złożyli następnie dokumenty w kancelarii prezydenta. Nasze ślubowanie, pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta. Sędzia Krystian Markiewicz. Przekazujemy panu prezydentowi dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu. W tym czasie pod siedzibą Trybunału zbierali się pierwsi manifestujący. Dlaczego tu jestem? Jestem Patrz Kiotwo i chcę, żeby mój kraj normalnie funkcjonował. Ale manifestujący poparcie dla nowych sędziów pojawili się przed Trybunałem jako pierwsi. Później w to samo miejsce zmierzała grupa przeciwników nowo wybranych sędziów. Jakieś 200-300 osób. Podchodzimy, podchodzimy! Robert Bąkiewicz. Podchodzimy! Policja nie ma prawa na zatrzymać. No Jakie podstawy policja otoczyła? protestujących polskie babcie kordonem. Raczej obie manifestacje się nawet nie spotkają. Na przykład oni teraz wołają konstytucja, nie? A w czasach, kiedy myśmy protestowali w obronie konstytucji, krzyczeliśmy konstytucja, oni nam odpowiadali prostytucja. To nie są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie zostali wybrani zgodnie z procedurą. Ja jestem przeciwnikiem takiego nazistowskiego pomysłu demokracji germanicznej, która uważa, że jak się przejęło władzę, to można lekceważyć prawo. Konstytucji tak, tak. panowie trzymają. Szukamy, szukamy artykułu, który mówi o wyborze składu TK przez prezydenta, no i nie możemy znaleźć, nie możemy jeszcze znaleźć. Dlatego, że to nie jest kompetencja, tylko obowiązek. Niestety ci wszyscy ludzie tutaj są po prostu oszukani. Sędziowie dotarli do Trybunału Konstytucyjnego około godziny 15. Nikt nie próbował ich zatrzymać. O dalszych ustaleniach i o tym, co dzieje się teraz w Trybunale, będzie Państwa informować. W tej sprawie dla Państwa numer dwie dwójki, siedem trójek, 24 minuty po the szesnastej kind of chemistry some people make it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 Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach PP. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt dostajesz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach PP. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna. Żegnamy reklamy. Jest 16.31. Krót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Klub Prawa i Sprawiedliwości zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby uczestniczące w uroczystości w Sejmie. W naszym przekonaniu dopuścili się oni przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści politycznej, wyjaśnił szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Po południu w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów w Trybunału złożyło ślubowanie. Zaprosili na uroczystość prezydenta, ale Karol Nawrocki się nie zjawił. W maju ma być zlikwidowany oddział położniczy w szpitalu w Brzezinach koło Łodzi. Powodem jest systematyczny spadek liczby porodów. Zaoszczędzone pieniądze mają zostać przeznaczone na dodatkowe miejsca na innych oddziałach. Iran oskarża Izrael o poważne naruszenie zawieszenia broni. Chodzi o wczorajsze naloty na Liban. Od Waszyngtonu oczekujemy egzekwowania rozejmu wobec swoich sojuszników, mówi BBC wiceszef irańskiej dyplomacji Saed Hatizadeh. Jeśli prezydent Trump, jak napisał, jest zainteresowany pokojem na całym Bliskim Wschodzie, a Iran się do tego zobowiązał, prosimy wszystkich na Bliskim Wschodzie o przestrzeganie zawieszenia broni, które osiągnęliśmy z Amerykanami i oczekujemy, że Amerykanie zrobią to samo ze swoim sojusznikiem, reżimem izraelskim, ale to, co wydarzyło się wczoraj, było poważnym naruszeniem. Według lokalnych władz w atakach na Liban zginęły setki osób, sytuacja pozostaje napięta, a przyszłość zawieszenia broni niepewna. Czas na ekonomię. W programie trzecim Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe w kwietniu bez zmian. Co więcej, także w najbliższym czasie nie należy się spodziewać ich zmiany, mówił dziś prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński wyraził nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie ustabilizuje się i nie spowoduje skoku inflacji.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 A podstawowa stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Jutro będzie taniej na stacjach paliw. Lidr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł. Benzyny 98 6,77 a oleju napędowego 7,66 zł. Zatory płatnicze stale pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku bieżącego roku wydano już osiem decyzji w tej sprawie, mówi Maciej Chmielowski z Łokiku. Dotyczą one spółek działających w branżach farmaceutycznej, przemysłowej, spedycyjnej i budowlanej. Łączna kwota nałożonych kar wyniosła ponad 2,5 miliona złotych. Sytuacja, w której przedsiębiorcy nie otrzymują na czas wynagrodzenia od swoich kontrahentów prowadzi do wzrostu ich zadłużenia. To z kolei negatywnie oddziałuje na sytuację finansową całego otoczenia biznesowego. RegioJet wycofuje się z połączeń kolejowych po Polsce. Ich obsługa zostanie zakończona 3 maja, poinformował dziś czeski przewoźnik. Nadal obsługiwane będą międzynarodowe połączenia Przemyśl-Kraków-Praga oraz Warszawa-Praga. Tymczasem PKP Intercity w okresie wielkanocnych wyjazdów i powrotów przewiozło ponad 1,5 miliona pasażerów. Rekordowy okazał się wtorek, 7 kwietnia, kiedy z pociągów przewoźnika skorzystało ponad 291 tysięcy osób. Był to najlepszy dzienny wynik przewozowy spółki w bieżącym roku. Polski rynek fonograficzny o krok od miliarda. W ubiegłym roku nasz rynek nagrań muzycznych był wart blisko 971 milionów złotych i rośnie w tempie kilkunastu procent, mówi Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający Związku Producentów audio -Wideo. Mamy masę dobrego polskiego repertuaru i to on napędza ten rynek, a jeśli chodzi o nośniki muzyki, to głównym materiałem napędowym jest streaming. W światowym rankingu rynków muzycznych awansowaliśmy na 16 miejsce. Od jutra wejście na molo w Sopocie znowu będzie płatne. Władze miasta zdecydowały o utrzymaniu cen biletów na poziomie z roku ubiegłego, czyli za bilet normalny zapłacimy 10 zł, a za ulgowy 5. Opłaty będą obowiązywać do końca września. Dolar kosztuje dziś 3 zł i 63 grosze, a euro 4,25. Jutro wieczorem po kropi na krańcach zachodnich Polski temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 10 stopni na Mazowszu. 24 minuty do godziny 17.00 dzwonią państwo w sprawie zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja chciałbym wyrazić swój smutek, że pan prezydent nie przyjął zaproszenia i nie przyjechał na tą inaugurację. Powinien się stawić, nie uczynił tego. Panie prezydencie, wstyd naprawdę. Jak do tej pory raczej trzymają państwo jedną stronę? Jak to zrobić, żeby Polacy mogli odwołać prezydenta, który też się nie sprawdza? Dwie dwójki i siedem trójek to telefon dla państwa. A co do tego, czy się nie sprawdza, myślę, że zdania są podzielone, ale mogą państwo zadzwonić i opowiedzieć. Dwie dwójki, siedem trójk. Atrajnie to into The Great Wide Open. Tom Petty and the Heartbreakers w trójce. Już 23 do 17. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo, too. They both could afford He found a nightclub He could work at the door She had a guitar And she taught him some chords The sky. said it always played from the heart He got an agent and a roadie named Bart They made a record and it went in the charts The sky was the limit His leather jacket had chains that would jingle They both met movie stars, partied and mingled Their A&R man said, I don't hear a single The future was wild Są i głosy z drugiej strony dzwonią państwo od dwie dwójki siedem trójek w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta RPI. Jeżeli nie złoży, to tego sędziego nie ma. On fizycznie po prostu nie może orzekać. Lepsze jaja będą, to nie będzie kabaret, bo to będzie straszne i to wychodzi na to, że jak ta władza będzie chciała według takiego prawa działać, no to tak będzie działała. No i zobaczymy, w jakim to kierunku będzie dalej zmierzało. Ciekawie jestem, czy skomentowaliby te sprawę państwo jako zachowanie w stylu dzieci na podwórku. A tych dzieci na podwórku ostatnio jakoś mało. Tylko 17% nastolatków w Polsce rusza się w takim zakresie, jaki zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Tylko połowa młodszych dzieci stosuje zalecenia dotyczące aktywności fizycznej. O tym alarmuje Instytut Matki i Dziecka. Nie dziwi więc plaga otyłości, innych zaburzeń zdrowia, które powodowane są też właśnie przez brak ruchu. Ma na to wpływ ograniczenie swobodnej zabawy na świeżym powietrzu. Takie szkolne obrazki to dziś rzadkość. Zaczyna się przerwa. Wspomina Tomasz Ziewiec, dyrektor warszawskiej podstawówki. Gromady chłopców z piłką pod pachą ścigały się, kto pierwszy dobiegnie do boiska. Dziś dzieci, zwłaszcza te starsze, trzeba zachęcać do takiego wychodzenia lub wręcz im organizować czas na szkolnej przerwie. Mamy jedną przerwę, taką 20-minutową. Anna Heimerta, nauczycielka WF-u. przychodzą i grają w siatkówkę albo w ping -ponga. Czyli jeśli im coś zorganizować, tak. to korzystają? Tak, oczywiście, jak najbardziej. A jeśli zostawić dzieciaki same sobie? To jeżeli mają telefon, to wiadomo co robią. Niestety, podobnie bywa po szkole. Wiem coś o tym, sam jestem tatą. A jak to wygląda z perspektywy samych dzieci? To nie tak, że ja cały czas siedzę w domu. Czasami właśnie wychodzę, jak mnie koleżanka zmusi, jak mi się też chce. Gram z kolegami, tam sechodzę chodzę po podwórku i gram w piłkę ogólnie. Berek, czasami też w zbijak gramy. Wychodzimy chłopakami, dziewczyny, czasami wychodzą z nami, gramy mecze. Ogólnie gadamy, to nie wiem o różnych rzeczach. No. Tyle, że jest to dużo rzadziej niż kiedyś i widać to w danych np. Instytutu Matki i Dziecka. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, Doktor Anna Dzielska z Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży. To widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej dwie godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie. A reszta, czyli druga połowa? No właśnie, woli albo siedzieć w domu, albo ma tak przeładowany grafik zajęć dodatkowych, że nie ma kiedy wyjść na podwórko, ale są też i inne powody. My, współcześni rodzice, wolimy dziś dzieci trzymać pod kloszem. Dzieci są wystraszone. Kiedyś było tak, że tego lęku było w przestrzeni mniej. W tej chwili może lepiej byś się z tym nie zadawał, a z tamtym może też nie, a teraz to nie wychodź, a z tym to w ogóle nie rozmawiaj. I taka postawa dorosłych powoduje też w dzieciach lęk, między innymi przed swobodnym wchodzeniem w kontakt z rówieśnikami. Ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. A to, w jakiej okolicy rodzina i dziecko mieszka, ten problem jeszcze pogłębia. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych. Najwięcej zależy więc od nas, dorosłych. Jeżeli ich się trochę zachęci, już cały tłum czekał pod salą na mnie, bo wiedzą, że to jest ta przerwa, gdzie mają salę piłki mogą grać, więc to już taki rytuał się zrobi. A państwo jakie mają doświadczenia? Dwie dwójki, siedem trójek. Jak z państwa dziećmi i ich wychodzeniem na podwórko? No i jeszcze jedno pytanie. A państwo sami to kiedy na podwórku byli? Dzień dobry. Ja a propos tego zamieszania, o którym tutaj w trójce teraz się mówi, chciałbym serdecznie pozdrowić frakcję Czartorzyjskich i Potockich. Dwie dwójki, siedem trójek. Future Utopia, Spiritual Machines, 13 minut do 17, tu trójka, program trzeci Polskiego Radia. Iran przygotowuje się do pogrzebu Alego Hameneiego, najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki, który zginął w nalocie pod koniec lutego. Od początku niedawnej wojny Republika Islamska wykorzystywała pretekst śmierci przywódcy oraz miesiąc Ramadanu, by utrzymać zwolenników na ulicach. Jak będzie w przypadku pogrzebu? Co ta śmierć i pogrzeb oznaczają dla przyszłości tego kraju? O tym Monika Suszek. Centrum świata. Władze zapowiadają masowe uroczystości, najpierw w Teheranie, a później pochówek w świętym mieście Meszhed. Reżim od tygodni wykorzystuje śmierć przywódcy, by utrzymać tłumy na ulicach. Teraz pogrzeb ma być kulminacją tej mobilizacji. Dla wielu Irańczyków to nie tylko żałoba, ale okazja do wyrażenia nieufności wobec dwutygodniowego rozejmu. Wyjdziemy na ulicę, a Ameryka albo pokojowo zaakceptuje nasze 10 warunków, albo zmusimy ją do tego. Są też deklaracje opór i wsparcie dla sojuszników, zwłaszcza Libanu. Po brutalnym ataku Izraela na uciśniony naród libański błagam nasze siły zbrojne, aby nie przestawały wspierać libańczyków, ponieważ oni sparli nas, gdy Izrael zaatakował. Weszli do konfliktu, aby nas bronić. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest ich ochrona. Czy ten pogrzeb wzmocni reżim, a może odsłoni pęknięcia w społeczeństwie? A naszym gościem jest dr Mateusz Kłagisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. W tych ranie trwają pogrzebowe uroczystości Jatolaha Chameney'ego. Co wiemy, a czego nie wiemy o tym pogrzebie? No bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystko, co znajdziemy w internecie jest zgodne z prawdą. Tej dezinformacji jest również bardzo wiele. Przede wszystkim warto pamiętać, że zgodnie z tradycją muzułmańską pogrzeb powinien odbyć się w ciągu 24 godzin od zgonu. Fakt, że odbywa się dokładnie 40 dni po, no, jakby na to nie patrzeć, zabójstwie Alego jego jest tutaj znaczące. Zresztą ta liczba 40 odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ zgodnie z tradycją szyicką, w ogóle z tradycją irańską, pogrzeb odbywa się określonego dnia i to jest taki bardzo ważny obrządek religijny. Pierwszy raz wspomina się zmarłego dokładnie 40 dni po jego śmierci. Nazywa się to popersko Cielom, a potem w każdą kolejną rocznicę jego śmierci. Natomiast dlaczego dopiero 40 dni po śmierci, po zabójstwie Alego Hamena jego mamy do czynienia z uroczystościami pogrzebowymi? Po pierwsze dlatego, że sam fakt śmierci bardzo gwałtowny był i jest wykorzystywany bardzo mocno propagandowo przez władze w Teheranie, jako taki element unifikujący. Po drugie, należało odpowiednio przygotować sam pogrzeb, bo to jest tak naprawdę drugi w historii Republiki Islamskiej tak ważny pogrzeb, pierwszy to był oczywiście pogrzeb ojca założyciela, Ayatollaha Khomeiniego. Wielu obserwatorów uważa, że ten pogrzeb ma być powtórką tamtego pogrzebu, który zgromadził miliony wiernych i był takim prawdziwym pokazem jedności społeczeństwa irańskiego, elementem unifikującym, takim elementem ideologicznym, ten ma powtórzyć tamtejszy spektakl. Padło to porównanie z pogrzebem Homeneiego pod koniec lat 80., bo rzeczywiście tam doszło do ogromnego chaosu. Tłum rozrywał całun na relikwie, ciało wypadało z trumny. Dlaczego te pogrzeby muszą mieć w sobie taką teatralność? Czy rola męczennika jest bardzo istotna w tym szyickim świecie? To było wielkie przedstawienie, ale ono też rozgrywało się w zupełnie innych, że tak powiem kolokwialnie, okolicznościach przyrody. Skończyła się wojna iracko-irańska. Natomiast w tym przypadku mamy zupełnie inną sytuację, bo Ali Hamenei chociaż był czynnym uczestnikiem, fundatorem, z osób zaangażowanych w powstawanie Republiki Islamskiej, to nigdy taką charyzmą, taką estymą, jak Ayatollah Khomeini się nie cieszył. Natomiast zyskał przydomek Shahida, więc męczennika. Zyskał go właśnie dlatego, że nie zmarł śmiercią naturalną, ale został zamordowany. Zginął w czasie zamachu. Kamenei ma spocząć w Meszhedzie, w jednym z najświętszych miast szyickiego islamu. Powiedzmy trochę więcej, co to za miejsce? Dlaczego jest tak ważne? I to jest właśnie też pewna różnica, bo o ile Ayatollah Khomeini ma swój wielki kompleks w południowym Teheranie, kompleks, w którym znajduje się grup, jego grup, jego żony, to rzeczywiście Ali Khamenei zostanie przetransportowany, czy jest transportowany do Maszhadu, a więc jednego z dwóch najważniejszych ośrodków kultu religijnego kultu pielgrzymkowego w Iranie. To jest miasto w południowo-wschodnim Iranie, gdzie znajduje się grup jednego z ważniejszych imamów szyickich, imama Rezy. Po przeniesienie go tam jest niezwykle istotne, jest symboliczne, bo to jest złożenie go w no, tak naprawdę najważniejszym obrok Komu, takiego miasta z kolei na południu od Teheranu, ważnego ośrodka religijnego, a także ważnego ośrodka teologicznego w Iranie. To jest ośrodek nie tylko kultury religijnego, to jest również ośrodek pielgrzymkowy, więc pielgrzymując do Imamarezy, Rezy, szyickiego świętego, grzymujemy równocześnie do drugiej osoby po Homenim, do Alego Chameneiego. To jest jak gdyby podniesienie jego rangi. Umieszczenie go w jakimś innym ośrodku mogłoby spowodować, że jego grup nie byłby jakoś szczególnie często odwiedzany. A de facto umieszczenie go w maszhadzie sprawia, że powstaje coś w rodzaju takiej turystyki pielgrzymkowej. Przy okazji wizyty u Imamarezy możemy odwiedzić również Szachita alego Chamenyjego. Doktor Mateusz Kłagisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Centrum Świata 6,5 minuty do godziny 17.00. To program Trzeci Polskiego Radia.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 Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach PP. Teraz za każde wydane 1000 zł w My Media Mediamarkt dostajesz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach PP. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna.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 plement diety Valerian sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z wspomaga odprężenie. Wyciąg z suszek wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. I've got the